Opowiedzieli im, co się działo z onym opętanym i o świniach. Wtedy go poczęli prosić, aby odszedł z granic ich. A gdy wstąpił w łódź, prosił go on, co był opętanym, aby przy nim był. Lecz mu Jezus nie dopuścił, ale mu rzekł, idź do domu swego.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 A gdy on jeszcze mówił, przyszli słudzy od przełożonego burznicy mówiąc Córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, skoro usłyszał to, co oni mówili, rzekł do przełożonego burznicy Nie bój się, tylko wierz I nie dopuścił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi, bratu Jakubowemu, a przyszedł do domu przełożonego burznicy i ujrzał tam zgiełk i płaczące i bardzo narzekające. Wszedłszy tedy, rzekł im, przecz zgiełk czynicie i płaczecie, nie umarłać dzieweczka, ale śpi.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 albowiem była w dwunastym roku. I zdumieli się zdumieniem wielkiem. Tedy im przykazał wielce, aby tego nikt nie wiedział i rozkazał, aby jej dano jeść.